Witam bardzo serdecznie, to nasze trzecie spotkanie, gdy, podczas którego próbujemy przybliżyć sobie tematykę eschatologii i apokaliptyki biblijnej. W Starym i Nowym Testamencie pierwsze spotkanie dotyczyło takiego ogólnego wprowadzenia w te zagadnienia W drugim czyli miesiąc temu, tak? Nie, na początku teraz grudnia, na początku tego miesiąca, to tak jak to nazwałem, zabrałem Państwa na wędrówkę po Szeolu. Może trochę spotkanie takie żmudne, ale przeczytaliśmy sobie wszystkie, dokładnie wszystkie teksty, gdzie występuje rzeczownik Szeol. Jak widzieliśmy raz, przybiera on znaczenie takie ogólne, jako rzeczownik pospolity, innym, w innych tekstach z kolei, jako, jako nazwa własna. Dokonajmy podsumowanie. Przejrzeliśmy ponad 60 tekstów, 66 tekstów mówiących nam o Szeolu. I co można tutaj wyodrębnić? Przede wszystkim to, co się w sposób taki oczywisty jawi, Szeol jest to są to jakieś najgłębsze pokłady ziemi. Czyli to wiele tekstów na to zwraca uwagę. Szeol jest pod ziemią, prawda? I pozostaje w jakiejś opozycji do nieba. Jest to świat podziemny, do którego idą zmarli. Aczkolwiek niektóre teksty, jak na przykład w księdze Izajasza, wskazują, że jest to jakieś miejsce, dawnych mitycznych wręcz y, sił. Miejsce tutaj bardziej już tak w y, metaforycznych y, użycia, y, użyciu, y, ale także ukazane jako miejsce swego rodzaju schronienia bądź ucieczki y, człowieka, że człowiek w pewnych sytuacjach, nawet Czasami wobec Boga chce się ukryć w szeolu, a więc pozostaje to jakieś miejsce takie szczególnego schronienia. Następnie przegląd tych tekstów pozwala nam stwierdzić, że jest to bez wątpienia miejsce związane z ciemnością i smutkiem, brakiem radości, brakiem także wspominania Pana Boga. Ponadto, tutaj kwestia powstania, pochodzenia tekstów, ich środowiska, ale w niektórych tekstach widać wyraźnie, że jest to miejsce, do którego po śmierci wstępują wszyscy, zarówno Dobrzy, jak i Źli. Ostatecznie jednak akcent przesuwał się w stronę rozumienia Szeolu jako miejsca kary, a więc dla ludzi złych. Kara natomiast tutaj zgodnie z wyobrażeniami Starego Testamentu wiązałaby się z zapomnieniem, a więc Szeol to jest miejsce zapomnienia. Także ci ludzie, którzy trafiają, ci którzy są w Szeolu, raz, że nikt o nich nie pamięta, ale także w miejsce, o którym nie pamięta Bóg, o którym także Bóg nie jest wspominany. Oto takie, powiedzmy, yy, najważniejsze punkty pozwalające yy, wydobyć o, obraz ogólny Szeolu. I teraz zwróćmy od, uwagę od samego początku, jak śledzimy tutaj yy, zagadnienia eschatologiczne, czyli to, co miałoby w wierzeniach, Starego Testamentu czekać człowieka po śmierci. Początkowo odejście, to te wczesne teksty, przynajmniej te opowiadania z Księgi Rodzaju, odejście, ale wielka dbałość, wielki szacunek o ludzkie ciało, że ono, ciało musi być pochowane, tworząc swoistą po jakąś nekropolię rodzinną. Stąd na przykład Abraham zakupuje pieczarę, która stanie się później miejscem pochówku nie tylko dla jego małżonki, nie tylko dla Abrahama, ale także dla jego potomków. I już wtedy pojawia się myśl, jeszcze dosyć enigmatycznie wyrażona, mianowicie dołączyć do swoich przodków. O tym też mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Ale właśnie Szeol jest takim, można powiedzieć, krok, pójściem o krok dalej. To dołączyć do swoich przodków, to znaczy ci przodkowie gdzieś przebywają. I właśnie Szeol jest próbą wyobrażenia, próbą odpowiedzi na te, na te, wobec tej tajemnicy. Dlatego chociaż przeważa aspekt kary, ciemności, zapomnienia, to jednak no nie jest to, nie triumfuje ostatecznie zło, prawda, że tam idą tylko źli. Dzisiaj natomiast chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na jednym z wydarzeń w wymiarze ziemskim, ale otwierającym już perspektywę eskatologiczną, mianowicie Dzień Jahwe, Dzień Adonai, czyli Dzień Pański. Taki termin pojawia się w Starym Testamencie, zwłaszcza w tekstach prorockich. Ale w jaki sposób doszło do wyobrażenia Dnia Pańskiego? Tutaj zaznaczam Stary Testament, żeby już mieć pewne wyobrażenie, Stary Testament nie ma wizji końca świata, tak jak na przykład my wierzymy, że nastąpi koniec świata. Natomiast Dzień Pański jest jakimś takim ostatecznym, finalnym wydarzeniem. Ale właśnie przyglądając się pewnym tekstom z ich omówieniem już szczegółowym zobaczymy, jakie to są wyobrażenia. Natomiast skąd się wzięła ta koncepcja Dnia Pańskiego, jakiegoś ostatecznego wydarzenia. Ujmując bardzo ogólnie rys dziejów biblijnych, zwłaszcza w Starym Testamencie, możemy wyodrębnić następujące relacje, mianowicie Bóg, człowiek, Jest to relacja stwórcza. Bóg stworzył człowieka, wobec, człowie, wobec czego człowiek winien jest mu posłuszeństwo. I wtedy powiedzmy, zachodzi ta pełna relacja z dwóch stron. Bóg jest stwórcą człowieka, człowiek jest posłuszny Panu Bogu. Dalszym, dalsza relacja, to co nam opisuje Księga Rodzaju i kolejne księgi, jest relacja wybrania. Mianowicie Bóg wybiera człowieka względnie naród, a więc ta relacja, czy dzieje stworzenia, dzieje wybrania, relacja już jest bardziej e, zacieśniona, bardziej skonkretyzowana, bo skoro Bóg wybiera na przykład Abrahama i jego ród, czy to księga rodzaju, czy wybiera Izra, e, Izraela na swój e, naród, na swój lud, to księga wyjścia. I tak można by było podawać dalszym, e, dalsze, e, dalsze przykłady następuje zacieśnienie tej relacji i takim ostatecznym wyrazem relacji jest przymierze, które Bóg zawiera tak samo z człowiekiem, znaczy oczywiście zawiera tylko z człowiekiem, ale chodzi mi o wymiarze jednostkowym, jak na przykład z Noe, z, Abrah z, Noe, z Abrahamem, bądź z całym ludem jak na przykład z Izraelem. A więc mamy kolejny, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zacieśnioną relację, mianowicie przymierze. I to samo, i tutaj za każdym razem płyną zobowiązania człowieka wobec Boga. Tutaj posłuszeństwo, w tym wybraniu człowiek ma pozostać wierny Panu Bogu, tu natomiast ma pozostać wierny, zachowywać y, przymierze. Z tym, że no właśnie, jak jest to w przypadku przymierza? Bóg pozostaje wierny przymierzu, natomiast y, naród, jak pokazują to już księgi historyczne, zwłaszcza historia deuteronomistyczna, czy nawoływanie proroków, naród się wykazuje, naród izraelski, lud wybrany wykazuje się niewiernością wobec przymierza. Czyli mamy, powiedzmy, na tej linii tutaj ze strony Boga wierność. Ze strony z kolei ludu. Niewierność, nawet jak to pokazują księgi historyczne, stała niewierność. To, co by cechowało wręcz postawę ludu wybranego. Księgi historyczne, historia deuteronomistyczna, czy także księgi prorockie, jak na przykład Księga Ozeasza, Jeremiasza, a więc księgi pozostające także w tej tradycji deuteronomistycznej. I teraz, jaka jest odpowiedź? Boga, który zachowuje wierność przymierzu, a więc swojemu ludowi, czyli swojemu, wobec swojego stworzenia, na niewierność. Otóż odpowiedzią jest sąd. Najpierw sąd i wymierzenie kary. I tutaj ten aspekty Różnej kary, jak na przykład wygnanie, choroba. To po części już było omawiane tutaj na spotkaniach, w których my się spotykamy, ale również myślę, że na, na innych także te, to było poruszone. Natomiast kiedy się dokonuje ten sąd, tak patrząc czasowo? Otóż właśnie wów Dzień Pański. A zatem Dzień Pański wynika niejako z niewierności nadejście Dnia Pańskiego w myśli Starego Testamentu, wynika z niewierności ludu wybranego. Będzie to, jak zobaczymy, Dzień Sądu i prorcy, tak naprawdę wydaje się, że niezależnie od siebie, znaczy znając pewną tradycję Dnia Pańskiego, wzbogacają je o różne własne aspekty, które pozwalają już patrzeć dalej niż tylko na przykład wymierzenie kary. Na przykładzie mamy karę potopu, księga rodzaju, karę ognia pożerającego, karę najazdu. Są to kary, które odbywały się w konkretnym czasie, można też powiedzieć w konkretnym miejscu i one miały zakres skończony. To znaczy, potop się zakończył, prawda? Bóg cofa te wody potopu, z rodzina Noe, Noe jego rodzina wychodzą, a więc chociaż bez wątpienia no, powszechny charakter, ale jednak skończony. I niejako później dzieje ludzkie toczą się dalej, bez tej właśnie, to co byśmy nazwali, eschatologicznej wizji. Przykładowo kara ognia pożającego, aczkolwiek ona będzie, wygląda różnie, ewoluuje w tekstach prorockich, ale przykładowo w księdze Ozeasza, Amosa, więc tych pierwszych proroków pisarzy, jest mowa, ześle ogień, który zniszczy pałace, który zniszczy mury, a więc który zniszczy budowlę. To samo kara najazdu najazd, czy to asyryjski, później babiloński, oczywiście przeżywany jako wielka tragedia narodowa, ostatecznie też ma wymiar skończony, bo Izraelici wracają do swojej ojczyzny. Natomiast Dzień Pański cechują dwa aspekty, które odróżniają prawda, Dzień Pański rozumiany jako kara. Po pierwsze, ma on rzeczywiście charakter powszechny, a więc dotyka Izraela jak i narody, obce narody. A po drugie, no jest to już właśnie, jak mówiłem wcześniej, finalne wydarzenie. Zobaczymy, że czasami brak odpowiedzi, co będzie po Dniu Pańskim, ale ten brak wynika jeszcze z jakiejś takiej wyraźnej eschatologicznej wizji w pierwszych tekstach, w początkowych tekstach Starego Testamentu. Mówiąc o Dniu Pańskim, na podstawie tekstów biblijnych Starego Testamentu, myślimy najczęściej o jakimś nieokreślonym wymiarze czasu, w którym należy oczekiwać specjalnej, Bożej interwencji, polegającej na ukaraniu złych i triumfie sprawiedliwych. Czyli z naszej perspektywy powiedzielibyśmy coś, co ma wymiar końca świata. Nagroda dla, nagroda dla dobrych, kara dla złych. Dzień, o którym powiedziałem, że ma wymiar bliżej nieokreślony, dlatego prorocy oprócz tego wydarzenia Jom Adonai, czyli Dzień Pański, używają także takich wyrażeń, jak na przykład w tym dniu, bądź w owe dni, właśnie dla oznaczenia, że ten dzień nastąpi w jakiejś dalszej perspektywie, aczkolwiek w rozumieniu proroków nie była to taka, Najczęściej nie była to perspektywa gdzieś bardzo daleka, odłożona nie wiadomo na kiedy. Raczej prorocy używając, przywołując Dzień Pański, mówiąc o Dniu Pańskim, rozumieli to jako rzeczywistość nadchodzącą. I tutaj posłużę się swoim opracowaniem na temat Dnia Pańskiego, najpierw jako wprowadzenie. Otóż w początkowych wyobrażeniach ludu wybranego, Dzień Pański wiązał się z majestatycznym nadejściem Boga i objawieniem Jego chwały wszystkim mieszkańcom ziemi, a więc ten wymiar powszechny. Miał to być także czas wywyższenia samego Izraela, wzrostu jego potęgi i znaczenia politycznego. A więc objawienie się w takim wymiarze Pana Boga w ten Dzień Pański miało także być wywyższeniem samego Izraela. Jednak liczne teksty prorockie, które mówią o tym dniu, ukazują jego negatywny charakter, jako wydarzenia objawiającego właśnie nie tyle chwałę Pana Boga, Jego majestat, co Jego gniew i powszechną katastrofę. I tutaj jedno i drugie, tak. Gniew, który właśnie wyraża się w zesłaniu jakiegoś, jakiegoś kataklizmu, wiąże się konkretnie z jakąś katastrofą. I do takich zjawisk na przykład, takich katastroficznych w Dzień Pański należą na przykład ogień, zwłaszcza w wymiarze ognia pożerającego, wstrząsy nieba i ziemi, a więc trzęsienia, ale nie tylko na ziemi, ale w jakimś takim powszechnym, kosmicznym wydarzeniu, niezwykłe zjawiska astralne, jak na przykład zaćmienia Słońca, Księżyca, czy przemiana barwy Słońca, czy Księżyca w taki krwisty, kolor, również potop, ale także w Dzień Pański ma dokonać się zniszczenie tego, co oddalało człowieka od Boga, od prawowitego, jedynego kultu, a więc jest to jakiś ro ostateczny rozrachunek między innymi z bożkami, ale także z ich czcicielami. Wydarzenia, które mają nastąpić w Dzień Pański w tekst, u niektórych proroków pokazują, że położą kres istnieniu świata albo dokona się jakaś przemiana, aczkolwiek nie zawsze jest to wyrażone wprost. W związku z tym bardzo często prorocy określają ten dzień, Dzień Pański innymi terminami które nawiązują do tego, co uczyni Bóg tego dnia, bądź jaka będzie reakcja ludzi wobec tego ostatecznego pojawienia się Pana Boga. Dlatego odpowiednikami, wręcz synonimami wobec Dnia Pańskiego są takie wyrażenia, jak dzień popłochu, dzień kary, dzień nawiedzenia, ale w znaczeniu karania, także dzień zemsty, dzień nieszczęścia, dzień ciemności i mroku, dzień gniewu pańskiego. To wszystko podkreśla osobisty udział Pana Boga w tych wydarzeniach. Nadejście dnia Jahwe nie mogło nic powstrzymać. To po prostu była nieuchronna rzeczywistość, A więc, tak jak tutaj przedstawiłem to wcześniej Państwu, niewierność domaga się sądu, podczas sądu zapada kara i właśnie jednym z objawień tej kary w takim powszechnym wymiarze jest Dzień Pański. Tutaj warto zwrócić uwagę, że właśnie na ten aspekt sądu. To bardzo mocno odróżnia teksty Starego Testamentu od innych tekstów religijnych, mitologicznych Bliskiego Wschodu, czy też starożytnej Grecji. Bo proszę zobaczyć, że w innych tekstach pominięty jest najczęściej aspekt sądu. To znaczy, Bogom... Nie, tak jak mamy w tekstach na przykład mitologii kananejskiej, czy babilońskiej, czy jeszcze wcześniejszych, Bogom nie podoba się postawa ludzi, niekoniecznie musi być to postawa zła, postawa grze, grzechu, ale na przykład Bogom się nie podoba to, co robią ludzie, czy na przykład ludzie zaczynają przeszkadzać Bogom i wtedy jest zsyłana kara. W Starym, w Starym Testamencie y, kara jest poprzedzona sądem, to znaczy, że nie jest jakąś, wynika z samej woli postanowienia Pana Bogu, Boga, a już na pewno nie jest jego kaprysem, ale kara wynika z przeprowadzonego sądu, a więc wynika z sprawiedliwości. Nie mogło zatem tej kary nic powstrzymać, bo tego wymagała świętość Pana Boga. Skoro nie może nic jej powstrzymać, to Dzień Pański i wszystkie wydarzenia z Nim związane mają charakter nieuchronny, a zatem przed Dniem Pańskim, proszę zobaczyć, jak pod tym, w tym znaczeniu jest to bliskie naszemu, naszej wierze, naszemu rozumieniu czy oczekiwaniu wręcz na dzień ostateczny, przed tym nie ma ratunku, nie ma ucieczki. Gdy nastanie Dzień Pański, tak to ukazują prorocy, dosięgnie on wszystkich bez wyjątku, a zatem ma powszechny zasięg, dlatego można mówić także i o tym eschatologicznym wymiarze. Jest to więc wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości, zapowiadającej czasy eschatologiczne, choć nie zawsze one będą się jawiły jednoznacznie, przynajmniej tak jak tutaj my to sobie wyobrażamy. I teraz przyjrzyjmy się tekstom, które, w których pojawia się Dzień Pański, to wyrażenie postaram się przedstawić w porządku chronologicznym, czyli tak jak ten, ta idea powstawała i rozwijała się w Starym Testamencie. Jako pierwszy tekst zapowiadający nadejście Dnia Pańskiego to jest Księga Amosa, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 20. Księga Amosa, przypomnę, to jest połowa VIII wieku, to zapewne Państwu dobrze znane z wcześniejszych studiów, z wcześniejszych wykładów, spotkań. Prorok Amos został posłany do społeczności, tej już po podziale, do społeczności izraelskiej, czyli do Królestwa Północnego i prorok Właśnie w tym czasie takiego, powiedzmy, chwilowego prosperity, takiego dobrego stanu wskazuje przede wszystkim na zło, mianowicie na formalizm religijny, mówiąc, że nie wystarczy sam kult, by utrzymać relacje z Panem Bogiem, trzeba zachowywać prawo, przykazania, a powtórę... Prorok Amos to wielki orędownik sprawiedliwości społecznej. Amos rozdział piąty. piąty pierwszy przepraszam, rozdział pie, piąty, wersety od 18 do 20. To są dwa takie główne nurty nawoływania prorockiego Amosa. Przede wszystkim właśnie ten aspekt sprawiedliwości społecznej ale także właśnie wykluczenie wszelkiego formalizmu religijnego. I w mowie skierowanej, w długiej mowie skierowanej przeciwko Izraelowi, to jest trzeci, czwarty, piąty rozdział jego księgi, w piątym rozdziale czytamy o nadejściu Dnia Pańskiego, a mianowicie, biada oczekującym Dnia Pańskiego, Cóż wam po dniu pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się w domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Czyż dzień pański nie jest ciemnością, a nie, a nie światłem jasności? Tak jak powiedziałem, najczęściej ten tekst wskazuje się jako na pierwszy tekst mówiący o Dniu Pańskim, ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę jest niewiele powiedziane. O czym to może świadczyć? Że prorok Amos odwołuje się do jakiejś już dobrze znanej tradycji o właśnie Dniu Pańskim. Niestety jednak w innych tekstach Starego Testamentu, wcześniejszych tekstach, no ciężko tutaj, nie, nie, ma, nie ma takich wzmianek. Ale spróbujmy, spróbujmy wydobyć to, co jest w tym tekście, krótkim tekście, w dodatku, gdzie słownictwo się powtarza. Otóż, biada oczekującym Dnia Pańskiego, cóż wam po Dniu Pańskim? A zatem prorok, ten tekst pokazuje, że było oczekiwanie, że czekano na Dzień Pański, z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, lud wybrany, na, tak należy do mnie wywać na podstawie tego tekstu, Izrael oczekiwał jako dzień swojego triumfu wobec wrogów, czyli Pan Bóg jako objawi się, wystąpi jako wojownik czy jako sędzia i ten, który wymierza karę, pokona wszystkich wrogów yy, i w takim wymiarze no, dobrze jest oczekiwać Dnia Pańskiego. Ale prorok zmienia. Biada tym, którzy czekają. No bo czeka sam Izrael. prawda? Obce narody nie czekają, bo po pierwsze nie, nie, nie wierzą w Boga, Izraela, nie przyjmują go, mają swoich bożków, nie mają też wiedzy o takim dniu, a więc ta wyroczna jest skierowana bezpośrednio do Izraela. Amos jednak odwraca tę sytuację. Mówiąc, "Dzień po pierwsze, to będzie dzień biada, po drugie, czy ta biada, to biada będzie wynikało z tego, że to nie będzie dzień spodziewanej chwały, a więc światłości, lecz dzień ciemności. To werset 18 i werset 20. I tu już mamy dwie, w tym pierwszym tekście mówiącym o, o, o Dniu Pańskim, dwie rzeczywistości, które będą się wstale pojawiały, w kontekście Dnia Pańskiego i które wejdą do wyobrażeń, do przedstawień wydarzeń eschatologicznych, mianowicie ciemność i światło. Gdzie, proszę Państwa, po raz pierwszy następuje spotkanie się światłości i ciemności? Tak. Dzieło stworzenia, pierwszy dzień stworzenia. I proszę zobaczyć, jak dokładnie yy, dokonuje się yy, to dzieło. Bóg co robi? Oddziela. Najpierw mówi, niech powstanie światłość, powstała światłość, a następnie, to jest pierwszy dzień, czyli Księga Rodzaju rozdział pierwszy, wersety od trzeciego oddzielił światłość od ciemności i widząc, że światłość jest dobra, oddzielił od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I proszę zobaczyć dalsze działanie Pana Boga, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, to dalsze y, działanie stwórcze odbywa się w jakim obszarze? W obszarze światłości, tak można powiedzieć. Niejako, prawda? Później to no, będzie wyodrębnienie wód górnych od dolnych, także oddzielenie, te pierwsze trzy dni podkreślają, y, wyrażają dzieło stwórcze poprzez oddzielenie. A więc od samego początku to przeciwstawienie, światłość, ciemność, to już nie na zasadzie wizualnego kontrastu, ale obszaru, w którym działa Pan Bóg. Dalsze, każdy kolejny dzień no to już jest działaniem Pana Boga w światłości. Zresztą wiele tekstów ukazują Boga jako światłość, bądź światłość staje się oznaką, prawda, obecności Pana Boga. Także później w Nowym Testamencie Ewangelii Janowej ta wielka, wielki, silny kontrast pomiędzy światłością a ciemnością i nawoływanie czy wybór pomiędzy dokonanie wyboru pomiędzy światłością a ciemnością więc są to mówię nie tylko jest to kontrast nie tylko na zasadzie wizualnej widocznej pomiędzy światłością i ciemnością ale dwoma rzeczywistościami w których będzie się dokonywała także i eschatologiczna walka a zatem prorok Amos zmienia tę perspektywę Dnia Pańskiego, że nie będzie to światłość dla ludu wybranego, ale ciemność. I popatrzmy na ten, na werset 19. On wydaje się jakby takim wtrąceniem czasami właśnie w komentarzach, czy przy analizowaniu Dnia Pańskiego jest on pomijany przez niektórych, ale co widzimy?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 Pewien człowiek, popełniwszy morderstwo, był ścigany przez krewnych zabitego. A no więc mamy to prawo odwetu, prawda? Znalazwszy się nad rzeką Nil, napotkał wilka. Przerażony, wspiął się na drzewo nadrzeczne i tam się ukrył. Zauważywszy na drzewie pełzającą ku sobie żmiję, rzucił się do rzeki. Gdy się w niej zanurzył, pożarł go krokodyl. A więc mamy tutaj nieuchronność zła, prawda, wyrażoną w formie bajc bajki, a w bajkach bardzo często następuje personifikacja świata zwierzęcego czy roślinnego. Tu nawet właściwie nawet nie ma tej personifikacji, ale pokazane, że ten, kto jest zły, mówię o bajce Ezopa, przed karą nie ucieknie, bo jeżeli nie dosięgnie sprawiedliwość ludzka ze strony krewnych zabitego, to, to niejako świat natury, pokazuje to Ezop, upomni się o sprawiedliwość. I właśnie z tym z takim rozumieniem popatrzmy na to, co mówi prorok Amos. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia, jakby się skrył w domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Czyli przed Bożą, w tym przypadku trzeba, bo kontekst mówi o Dniu Pańskim, przed Bożą Sprawiedliwością nie ma ucieczki. Podobnie ten myśl wyraża prorok w dziewiątym rozdziale, w wersecie, w wersecie drugim. Gdyby się włamali do Szeolu, stamtąd ręka moja ich zabierze. Gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę. Gdyby schowali się na szczycie Karmelu i tam ich znajdę i pochwycę. Gdyby się skryli przed mymi oczami w głębokościach morza i tam nakażę wężowi, aby ich ukąsił i tak dalej, gdyby poszli w niewolę przed swymi wrogami i tam nakaże mieczowi, aby ich pozabijał. Skieruję oczy moje na nich, ale dla niedoli, a nie dla ich dobra. A zatem tutaj, prawda, prorok jeszcze w swoim rozumieniu pokazuje ten wyraz, ten wymiar kary w wymiarze ziemskim, ale, prawda, już w perspektywie całego nauczania biblijnego widzimy tutaj zapowiedź, czy próby ukazywania ostatecznej kary. Ponadto zwierzęta, które przywołuje Amos w piątym rozdziale, mianowicie niedźwiedź, lew, wąż, są to zwierzęta, które w późniejszych tekstach, one się pojawia, pojawiają w tekstach apokaliptycznych. Na przykład niektóre z nich czy wyobrażenia takich zwierząt w księdze Daniela czy w apokryfach Starego Testamentu. A zatem podsumowując tutaj tam wyrocznie Amosa, prorok mówiąc tak krótko o Dniu Pańskim, bezsprzecznie odwołuje się do dobrze znanej tradycji Izraela, która pozwalała oczekiwać ze spokojem na Dzień Pański, na ten ostateczny triumf, czyli na stanie Królestwa Bożego na ziemi, na chwałę ostateczną i pełną chwałę Izraela. Jednak ona nie będzie miała, nie, ten dzień nie będzie się wiązał z chwałą, ale będzie wiązał się z karą, przed którą nie ma ucieczki. Współczesnym prorokowi Amosowi jest Ozeasz, prorok który także został posłany do społeczności izraelskiej, czyli do mieszkańców Królestwa Północnego. Może nie jawi się z taką oczywistością Dzień Pański, aczkolwiek jest też mowa o nim, nie z taką oczywistością jak w księdze Amosa, ale jeden tekst pozwala nam wydobyć rozumienie Dnia Pańskiego w tej ostatecznej perspektywie. Mianowicie rozdział drugi, werset drugi. Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela. I ustanowią sobie jedną głowę. Z całego kraju się zbiorą, bo wielki będzie dzień Izrael. I w Biblii Tysiąclecia mamy odniesienie, przypis, to znaczy dzień zasiewu, którego dokona Bóg. Być może właśnie, o to, też to uwzględnia Biblia Tysiąclecia, być może synonim Dnia Pańskiego. Otóż w czwartym wersecie, yy, wiemy, że to imię Izrael ma być yy, imieniem jednych z dzieci Ozeasza i yy, jego cudzołożnej małżonki. Werset czwarty. I rzekł Pan do niego, to znaczy do Ozeasza, nadaj mu imię Izraelu. Jeszcze trochę czasu upłynie, a ukaże dom Jechu, za krew przelaną w Izrael i kres położą królestwu domu Izraela. A więc mamy tutaj jakiś wymiar ostateczny. Położą kres. Tutaj samo miejsce i, i wydarzenie odnosi się do wymordowania przez Jechu członków poprzedniej dynastii. A więc ostatecznie do czegoś krwawego. Kolejnym tekstem w porządku chronologicznym ukazującym nam dzień pański jest księga Izajasza, czyli cały czas pozostajemy w VIII wieku przed Chrystusem, z tą różnicą, że prorok Izajasz został posłany. Do Jerozolim, do Królestwa Północnego. I w drugim rozdziale, w wersetach od 12 do 21, a właściwie już wcześniej w 11, następuje opis nadejścia Dnia Pańskiego, co, co się będzie działo. Od wersetu 11. Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniżona. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, albowiem dzień Pana zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli, przeciw wszystkim cedrom Libanu wysoko się wzbijającym i przeciw wszystkim dębom Baszanu przeciw wszystkim górom niebotycznym i przeciw wszystkim pagórkom wyniosłym, przeciw każdej wieży strzelistej i przeciw wszystkim murom obronnym, przeciw wszystkim okrętom tarszysz i przeciw wszystkim statkom zbytkowym. Wtedy pycha człowieka będzie poniżona i upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, Posągi zaś bożków całkowicie znikną. Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał gdy wejdzie między rozpadliny skalne i szczeliny opoki, ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Prorok Izajasz zatem pokazuje moralny aspekt, to co się będzie działo owego Dnia Pańskiego. I proszę zobaczyć, że jest to zastanawiające. Izajasz, który działa kilka, właściwie nie, nie kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po proroku Amosie, właśnie nie zadowala się ogólnym odniesieniem, tak jak uczynił to Amos do Dnia Pańskiego, ale podaje go szczegółowy opis. I przy, jeszcze raz przypomnę, jesteśmy na gruncie Starego Testamentu, ale proszę zobaczyć, że takie opisy już możemy odnieść spokojnie do, z naszej perspektywy chrześcijańskiej do opisu końca świata. Prorok, mówi, prorok Amos wypowiada się ogólnie przeciwko narodowi izraelskiemu za brak poszanowania, za brak zachowywania sprawiedliwości społecznej, za krzywdę wyrządzonym biednym, ubogim, jest także za formalizm religijny. Natomiast Izajasz już mówi dokładniej, co przede wszystkim zostanie ukarane. Pycha ludzka. Dobra, że dzień Pański będzie to rozrachunek z pychą ludzką, a więc już mamy konkretny, konkretny grzech. Wyraźnie nazwany. Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą, i duma ludzka będzie poniżona. <śmiech> Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego. I później pro, Prorok yy, przywołuje tutaj także ze świata roślinnego. Yy, znaczy Prorok Amos przywołał świ, świat zwierzęcy, natomiast Izajasz tutaj przywołuje drzewa, czyli świat roślinny. Rzeczywiście te drzewa bardzo okazałe, jak cedry libańskie czy dęby baszanu. A więc nie będzie w Dniu Pańskim miejsca na pychę ludzką. Zostanie ona całkowicie ukarana, niejako zniweczona. Tylko Bóg rozpłyśnie swoim światłem. Drugi rozdział, wersety od 11 do 21. A zatem Dzień Pański, tu staje wzbogacony względem tej idei, którą, ma, którą mamy u proroka Amosa, wtedy nastąpi wywyższenie samego Pana Boga, czyli objawienie w pełni Jego chwały. Kolejny tekst z Księgi Izajasza, mówiący o Dniu Pańskim, to rozdział 13, wersety od 6 do 13. Zawyjcie, bo bliski jest dzień pański, nadchodzi jako klęska z rąk wszechmocnego. Dlatego wszystkie ręce opadaj opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. Oni truchleją, ogarnia ich, yy, ogarniają ich męki i boleści. Wiją się z bólu jak ta, która rodzi. Jeden na drugiego patrzy osupiały. Oblicza ich są w płomieniach. Oto dzień pański nadchodzi. Okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wytracić z niej grzeszników. Bo gwiazdy niebieskie i konstelacje Nie będą jaśniały swym światłem Słońce się zaćmi od samego wschodu I swoim blaskiem księżyc nie zaświeci Ja ukażę świat za jego zło I niegodziwców za jego grzechy Położę kres pysze zuchwałych I dumę okrutników poniże Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto i śmiertelnika droższym niż złoto z ofiru. No i moglibyśmy jeszcze dalej czytać, tutaj do 21 tak naprawdę, ale ta zasadnicza część mieści się w granicach tego tekstu. A zatem karą, która powoduje nadejście, nadejście Dnia Pańskiego, i ten ostateczny rozrachunek jest tak samo jak w rozdziale drugim pycha człowieka. Natomiast tutaj Izajasz wzbogaca to wyobra nasze wyobrażenie o Dniu Pańskim poprzez jeszcze bardziej szczegółowy opis wydarzeń, które będą mu towarzys towarzyszyły. Zwłaszcza jak słyszeliśmy, dotyczy to zaburzeń w tym takim kosmicznym wymiarze. Gwiazdy niebieskie i konstelacje nie będą jaśniały swym światłem, także i słońce się zaśmie, księżyc. A więc mamy już elementy nie tylko eschatologiczne w takim wymiarze właśnie położenia kresu ludzkiej zachwałości i objawieniu, powszechnym objawieniu się Pana Boga, Boga ale również elementy apokaliptyczne. Bo tutaj odpowiadając na pytanie, te teksty będziemy sobie dokładniej omawiali, ale czym się różni eschatologia od apokaliptyki? Otóż czasami ta, te różnice są, znaczy ta granica się zaciera, ale w sposób ogólny można powiedzieć tak, eschatologia w wymiarze Starego Testamentu czy ogólnie eschatologia biblijna zapowiada i daje nadzieję, że jest jeszcze inna rzeczywistość niż rzeczywistość ziemska i wskazuje, że ta, że ta rzeczywistość nastanie. Jak widzimy tutaj na przykładzie tych tekstów Starego Testamentu, ta nadzieja jest jeszcze bardzo nikła, nie, nie jest wyraźnie sformułowana. Natomiast to, co się będzie działo w ramach tych eschatologicznych wydarzeń, czyli to, co się będzie działo w wymiarze urzeczywistnienia nadejścia tej nadziei, wypełnienia tej nadziei, jest już apokaliptyką. Czyli... Prorok Amos, kiedy mówi, że nadejdzie dzień Pański i będzie, będzie ciemnością, ma wymiar eschatologiczny. Natomiast gdy Izajasz mówi, że ta ciem, tę ciemność wywoła na przykład zaćmienie słońca, zaburzenie ciał astralnych, to już tutaj się pojawia apokaliptyka. O i takie jest rozróżnienie. I ta, te opisy właśnie będą. Coraz bardziej przeważały, na, jakby tak, przejście z eschatologii w stronę apokaliptyki, aż w końcu dojdziemy do wizji, jak jest na przykład u proroka Daniela. Tu to też pominę, w Użajasze jeszcze jeżeli ktoś tuż proponuje własną lekturę inne teksty w Księdze Izajasza mówiące o Dniu Pańskim to Izajasz, rozdział 22, wersety od 5 do 12 oraz 34, rozdział wersety od 8 do 10. Izajasz 25 od, 22, od 5 do 12 i 34 rozdział od 8 do 10. Tu jeszcze ewentualnie można porównać z Jeremiaszem 46, 10. Ale te teksty nie są może aż tak kluczowe dla naszych rozważań. Przejdźmy teraz do księgi Sofoniasza. To prorok z kolei żyjący w VII wieku, działający w Jerozolimie w Królestwie Południowym. Jeden z dwunastu proroków. Księga bardzo krótka, licząca sobie trzy rozdziały, ale prorok Sofoniasz dużo miejsca poświęca w swoim orędziu właśnie temu wydarzeniu, jakie ma nastać, czyli samemu dniowi Pańskiemu. Sofoniasz. I zacznijmy od pierwszego rozdziału, wersety od 14 do 18 Wobec grzeszności, i to w szerokim już rozumieniu, bałwochwalstwo, księga, księga Sofoniasza, to księga właśnie po czasach króla Manassesa, czyli tego najbardziej bezbożnego króla, w tytule księgi czytamy, że Sofoniasz działał za czasów Jozjasza, króla Judzkiego. I od czternastego wersetu czytamy. Bliski jest wielki dzień pański, bliski i rychły on bardzo. Szybszy jest dzień pański od gońca, i od mocarza niecierpliwszy. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i okrzyków wojennych, przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, Ponieważ zamienili przeciwko Panu. I jak kurz krew ich będzie rozlana, I jak, a jak gnój ich jelita. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich ocalić w dniu gniewu Pana. Gdyż ogień jego zapalczywy strawi całą ziemię, bo dokona zagłady zaiste strasznej wszystkich mieszkańców ziemi. Proszę zobaczyć, dla mnie to jest właśnie zastanawiające, że każdy kolejny prorok, który pojawia się w czasie, mówi coraz więcej na, te, na temat Dnia Pańskiego. My byśmy raczej spodziewali się sytuacji odwrotnej, że najwięcej powinno być u pierwszego, tego, który wprowadza y, temat Dnia Pańskiego, czyli u Amosa, a później kolejne odwoływanie się do tego, co zostało wyznaczone przez pierwszego z, z tych proroków. Tu jest sytuacja odwrotna. Od właśnie tej bardzo nikłej, ogólnej informacji każdy kolejny prorok wzbogaca tę ideę Dnia Pańskiego. I proszę Państwa, już ten tutaj, to co jest u proroka Sofoniasza, no nadaje się do tego, aby ukazywać całą perspektywę eschatologiczną, czy wręcz apokaliptyczną. Bo to co, to, co tutaj jest przedstawione, to jakby poszczególne etapy, czy cechy charakterystyczne Dnia Pańskiego, ale także tych eschatologicznych i apokaliptycznych wydarzeń. Zwróćmy uwagę na to pierwsze wyrażenie. Bliski jest, to już było w księdze Izajasza i rzeczywiście od tej pory, tego wcześniej nie było, ale od tej pory, gdy prorocy będą mówili o Dniu Pańskim, będą wskazywali właśnie na ten aspekt czasowy. Bliski jest. I nawet... Widać, że musiało wejść w jakiś ogólny schemat wypowiedzi, przepowiadania, bo jest zachowana nawet wręcz stała konstrukcja hebrajska, Kikarow, prawda, bo bliski Jom Adonai, bo bliski Dzień Pański, Dzień Pana. Zobaczymy to na przykładzie Joela, na jakie interpretacje pozwala. A zatem jakby kolejna, kolejne pokolenie proroków w osobie reprezentowane w osobie Sofoniasza, przejmując tradycję o tym finalnym wydarzeniu, już mówi o, o tym, że ten dzień jest bliski. Bliski jest i proszę zobaczyć, teraz już dopowiedzenie, określenie wielki dzień Pana. Bliski i rychły on bardzo. Prawda? Wyrażona szybkość jego, a dalej to, co mówiłem, że prorocy używają także wyrażeń synonimicznych czy innych wyrażeń na określenie Dnia Pańskiego. Ucisku, trapienia, ruiny, spustoszenia, ciemności, mroku, chmury, burzy, trąby, różnych odgłosów i prorok jakby Tę karę, o której mówił wcześniej Izajasz, ściąga na ziemię, prawda? Mianowicie Izajasz mówi o zaćmieniu słońca, o tym zaburzeniu ciał astralnych, natomiast Sofoniasz mówi już o ogniu, ogień jego zapalczywy strawi całą ziemię, bo dokona zagłady zaiste strasznej wszystkich mieszkańców ziemi. Więc mamy tutaj rzeczywiście już w zapowiedź w wymiarze eschatologicznym. Może jeszcze nie, nie jest to wyraźnie sformułowane, znaczy nie jest to sformułowana myśl o piekle, ale rzeczywiście zło spotka się z taką całkowitą anihilacją, która dokona się w ogniu, ponadto prorok. No, odwołuje się do tego wcześniejszego aspektu y, pychy, aczkolwiek nie jest on już tak wyraźnie, jak, tak wyraźnie sformułowany jak w przypadku proroka Izajasza, mianowicie ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła, nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana. A więc nagromadzone bogactwo, które zapewne dawało mieszkańcom Jerozolimy, czy w ogóle ludziom także innym mieszkańcom, innym narodom, całkowite poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie, co ostatecznie mogło przerodzić się w pychę, to, wszystko, to, wszystko, to do niczego się, na nic się nie przyda w obliczu nadchodzącego Dnia Pańskiego. A więc kolejna odsłona tego dnia. I jeszcze w księdze Sofoniasza na temat dnia pańskiego jest mowa w trzecim rozdziale w wersecie ósmym. Przeto oczekujecie mnie wyrocznia Pana. E, prze, prze to oczekujcie mnie wyrocznia Pana w dniu, gdy powstanę na świadectwo, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej zapalczywości pochłonie całą ziemię. No jest to właściwie powtórzenie tej myśli z, pierwsze, z, pierwszego, z pierwszego rozdziału. A więc dni Pański w całej okazałości, w całej mocy i w takim powszechnym wymiarze. Z Księgi Sofoniasza przejdźmy do księgi Abdiasza. Datacja księgi Abdiasza jest bardzo problematyczna, ponieważ tutaj rozpiętość w czasie jest bardzo duża. Nie brak opinii, że to jest proroctwo z IX wieku, a więc byłaby to księga wcześniejsza i sam prorok działałby wcześniej niż prorok Amos. Z kolei taka najpóźniejsza datacja tej księgi to V wiek, czy nawet przesunięcie jeszcze dalej. Najprawdopodobniej jest to jednak księga z okresu niewoli babilońskiej, jako takie żywe świadectwo o, o zachowaniu, o postawie domu wobec Izraela. Księga Abdiasza jest wyrokiem na Edom, który ma spotkać zasłużona kara, dlatego że przypatrywał się, czy wręcz brał czynny udział w zaatakowaniu na Izrael. Mówiąc tak bardzo ogólnie, wchodząc tutaj w szczegóły. O dniu pańskim jest mowa w piętnastym wersecie. Albowiem nadchodzi Dzień Pański na wszystkie narody. Tak jak Ty uczyniłeś, uczynią Tobie. Czyny Twoje spadną na Twoją głowę. I jeszcze szesnasty werset. Albowiem jak Wy piliście na mojej świętej górze, tak wszystkie narody pić będą nieustannie. Będą pić na umór i staną się jakby ich nie było. Zacznijmy od tego końcowego opisu. Werset 16, odwołuje się do powszechnie używanej, do powszechnie może to często używanej metafory, używanej przez proroków metafory na wyobrażenie gniewu pańskiego, mianowicie do picia kielicha. Kielich, który jest wypełniony gniewem, jakimś odurzającym winem, który albo sprowadzi hańbę na człowieka czy na cały naród, tak że ten przykładowo człowiek czy naród będzie całkowicie obnażony, leżał nierzadko w swoich wymiocinach, jak to właśnie bywa w przypadku osoby pijanej, albo stanie się tak słaby że nie będzie zdolny do obrony i przez to stanie się łatwym łupem. Takie teksty znajdujemy w księgach proroka Izajasza, Jeremiasza, także tutaj Abdiasza, również i w psalmach. A zatem kara, która dosięgnie w Dzień Pański, będzie polegała na doświadczeniu w całej rozciągłości Gniewu Pańskiego. Natomiast jaka jest motywacja, co sprawi, że ten dzień dla domu Dzień Pański, nadejdzie? Tak jak Ty uczyniłeś, uczynią Tobie. Czyny Twoje spadną na Twoją głowę. Czyli mamy tutaj prawo odwetu, prawda? To, co spowoduje nadejście tego ostatecznego dnia, i doświadczenia kary jest zasada sprawiedliwości. Czyli tak jak człowiek żył, jak postępuje, taką, tak sobie po prostu, takie zbierze y, spojrzeniwo. Y, mamy tutaj zasadę, podaną zasadę postępowania, która w naszym języku mówi: nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, Tak można by było odpowiedzi, znaczy streścić, sformułować i była to powszechnie znana, proszę Państwa, zasada, na przykład w podobny sposób mówi Herodot w swoich dziejach, także w innych kodeksach prawnych, to niejako miało człowieka, no, odpowiednio ustawić, skoro nie chcesz doświadczać zła, od strony innych, to tak samo ty tego słanie wyrządzaj. A skoro, konsekwentnie, skoro wyrządzałeś zło, to to zło, zło spadnie teraz na twoją głowę. I tak jak właśnie w, dalszej, w dalszym wersecie o tym piciu z kielicha gniewu pańskiego, jest mowa w kolejnym wersecie. Jest mowa o, ta mowa już jest do Izraelitu. Wy piliście ten mój gniew, czyli doświadczyliście mojego gniewu, tak samo, to tak samo doświadczą go inne narody i to pić będą na umór. A zatem Abdiasz podkreśla ten powszechny wymiar końca czasów dnia stania dnia pańskiego, który dosięgnie wszystkie narody. To czasy, to czasy niewoli babilońskiej, VI wiek, teraz przejdźmy do księgi Joela. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że księga Joela, cała księga Joela jest poświęcona tematyce Dnia Pańskiego, bo Opisy zapowiedzi znajdziemy i w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale, w trzecim, w czwartym, a więc w, w całej księdze. Tak księga liczy sobie e, cztery rozdziały. I tutaj, proszę Państwa, pewne, no, ciekawa rzecz moim zdaniem, ja to tak w jakiś sposób próbuję to przebadać dokładnie, mianowicie wskazuję tę rozwój chronologiczny idea, idei Dnia Pańskiego u proroków. I po księdze Amosa, Ozeasza, Izajasza, wspomnianego Jeremiasza, Sofoniasza, Abdiasza przechodzimy do księgi Joela. Z tym, że naprawdę bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, kiedy ta księga powstała kiedy podać datę księgi Joela. I wśród biblistów, komentatorów, egzegetów zdania są bardzo podzielone. Mianowicie mówi się o VII wieku, czyli w okresie przed niewolą, czy nawet jeszcze wcześniej, w VIII wieku, a więc w okresie przed niewolą babilońską, wskazuje się także na czas niewoli babilońskiej, a ostatecznie, to znaczy, ostatecznie najpóźniejsze, kiedy kiedy, to znaczy, propozycje datowania Księgi Joela to wiek czwarty, a więc koniec czasów perskich, ten przełom, prawda, przejście z czasów perskich do czasów hellenistycznych. Rzecz znamienna, że można podawać, znaczy, te same teksty jako właśnie argument dla datacji w, tym w tej dużej rozpiętości, tylko oczywiście od inaczej je interpretując. A więc na razie przyjmij, spójrzmy także na obecność, na miejsce w kanonie. Księga Joela należy do zbioru 12 proroków, jest na drugim miejscu w kanonie Biblii Hebrajskiej, także i w naszym kanonie, czyli pomiędzy księgą Ozeasza i księgą Amosa. W przypadku księgi Ozeasza i księgi Amosa nie ma wątpliwości na podstawie tych tytułów wprowadzających, że są to księgi z VIII wieku przed Chrystusem, a więc sprzed niewoli bo te księgi Ozeasz, Amos podają, w tych księgach jest podany czas wystąpienia owych proroków. W przypadku Joela nie ma, jest tylko ogólna, ogólna informacja, słowo Pana skierowane do Joela, syna Petuela. Jest tylko po prostu podana identyfikacja, tożsamość proroka. Zanim spróbujemy odpowiedzieć odnoś... co do czasu wystąpienia Joela, najpierw przypatrzmy się to, co on mówi na temat Dnia Pańskiego. A zatem w pierwszym rozdziale, werset 15. Ach, biada, co za dzień! Bliski jest Dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela czy też od Wszechmogącego. Podobny tekst był w księdze Izajasza. I tutaj można powiedzieć, ten werset 15 jest niejako w centralnej części tego rozdziału, a od samego początku mowy proroka Joela, tak powiedzmy od czwartego wersetu po werset 20 jest mowa o powszechnym zniszczeniu które dokonała szarańcza oraz susza. Czyli tutaj ten dzień kataklizmami Dnia Pańskiego jest plaga szarańczy i plaga suszy. Dalej prorok Joel mówi o Dniu Pańskim w rozdziale drugim. Właściwie są to wersety od pierwszego do jedenastego ale to, co dotyczy wprost Dnia Pańskiego, to wersety od pierwszego do trzeciego i werset jedenasty. Dnijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo jest już bliski, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły.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 i przed nim nikt nie ujdzie. I werset jedenasty, a Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest jego obóz, bo wykonawcy jego rozkazów pilni, wielki bowiem jest dzień pański i straszliwy, a któż go przetrzyma? Z którym tekstem... Do którego tekstu wcześniej odczytanego jest, zachodzi podobieństwo w przypadku wyroczni Joela, Sofoniasza. Sofoniasz ukazuje Dzień Pański w bardzo podobny sposób. Bliski jest Dzień Pański, Dzień Ciemności, Mroku. To samo mówi Dzień Obłoku, Mgły. To samo przywołuje prorok Joel. A zatem w pierwszym rozdziale biada, prawda? Ten dzień jest bliski, natomiast tutaj w drugim rozdziale już prorok ukazuje jako, jako dzień pański jako bezpośrednią ingerencję Pana Boga. także o wymiarze, wymiarze powszechnym. Proszę zwróćmy uwagę tutaj na werset, zakończenie wersetu pierwszego. Bo nadchodzi dzień pański, bo jest już bliski. Tego słówka już nie ma w oryginale. Ponownie jest ta formuła, dlatego... Są propozycje, żeby ten werset pierwszy łączyć w sposób naturalny z drugim, bez znaku interpunkcyjnego, bez tej kropki. Nadchodzi dzień pański, jakby tutaj, o, kropka, bli, bo jest bliski dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły, czyli byłaby ta sama konstrukcja co u proroka wcześniej Izajasza i proroka Sofoniasza. Obłok, ciemność, mrok pojawiało się już wcześniej, już, począt, już w księdze Amosa. Natomiast ów obłok mgła to nawet nie tyle obłok, co jakaś potężna, ciemna kosmata chmura. To było wyobrażenie. Y, prawda, na, nadejścia, y, przybycia Pana Boga. Y, Stary Testament pokazuje nam, y, używa takich obrazów, że Bóg przybywa wraz z obłokami, czy przybywa na chmurach. Również w tekstach mitologicznych, na przykład ugaryckich, baal jest nazywany, dosłownie tłumacząc tekst, jeźdźcem obłoków, jeźdźcem chmur, czyli używa w sposób taki przenośny prawda, chmury za swój rydwan, pojazd. Zresztą w psalmie 103 też jest mowa, że Bóg używa obłoków chmur jako swoich, że się na nich porusza. I tak samo jak w przypadku księgi Sofoniasza narzędziem którym posłuży się Bóg w Dzień Pański, będzie ogień pożerający. Bo ogień, który dokonano powszechnej zagłady, ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, czyli jak raj. A jak będzie wyglądała, po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie, nie, nie ujdzie. Dosłownie nie będzie przed nim ucieczki. I prorok Joel tutaj wskazuje jeszcze, tak jakby wzbogaca tę myśl, że to już jest bezpośrednio interwencja Pana Boga, bo gdybyśmy tutaj przeczytali całość właśnie tej, tej, tej wyroczni, czyli wersety od pierwszego do jedenastego, to widzimy bezpo, bezpośrednio działanie Pana Boga, który posługuje się jakimś, wojskiem, które, jest, które zachowuje wielką dyscyplinę, przez co odnosi sukces militarny. To są wersety właśnie od 4 do 10. To może być także taki metaforyczny opis szarańczy, że szarańcza, która właśnie występuje wielkim, przenosi się w wielkim ładzie i dokonuje także zniszczenia w jakimś ustalonym porządku, tak idąc sukcesywnie, jakby krok za krokiem, ten opis może odnosić się do szarańczy. I teraz co do wspomnianej datacji. Proszę zobaczyć, księga Joela poprzedza księgę Amosa. I gdybyśmy zachowali porządek, przyjmując, że jest to odzwierciedlenie porządku chronologicznego, to byłaby zrozumiała ta lakoniczność wypowiedzi proroka Amosa odnośnie Dnia Pańskiego. Po co oczekujecie Dnia Pańskiego? Prawda? To będzie ciemność. Na podstawie czego byłoby to wiadome? Byłoby to wiadome na podstawie Księgi Joela, jeżeli uznamy, wcześniejsze pochodzenie tej księgi. Gdyby kanon był tutaj odbiciem chronologii, przynajmniej w jakiejś mierze. A więc jest to jakiś argument. Ale z kolei argument, tak jak mówiłem, że te same teksty, prawda, służą interpretatorom tej księgi, komentatorom za umiejscowienie zgoła w innym czasie. Znowuż zwróćmy uwagę, na, tą, na to natężenie i rozwój myśli o Dniu Pańskim. Już prorok Izajasz, czy, prorok, czy z całą mocą prorok Sofoniasz zapowiadają Bliski jest Dzień Pański. To samo powtarza Joel w rozdziale pierwszym, ale co ponadto mówi w rozdziale drugim? Dmijcie wróg na Syjonie, wołajcie na górze mej świętej, Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi Dzień Pański. A zatem, gdy Izajasz i Sofoniarz zapowiadali bliskość, ale jeszcze jakby nie bezpośrednią, to Sofoniasz i to był argument za późniejszym powstaniem tej księgi, w myśli o rozwoju, to oczywiście jeden z argumentów, w myśli rozwoju idei, pański, idei dnia pańskiego, jak tutaj to tutaj próbuje ukazać, no byłby argumentem za późniejszym pochodzeniem, powstaniem tej księgi, że ta bliskość rzeczywiście już jest wyczuwalna i trzeba ogłaszać alarm. I to tutaj to, prawda, dmijcie, te wezwania, dmijcie wróg, wołajcie na górze mojej świętej, mają także, jak zobaczymy to w kolejnych, innych jeszcze tekstach Starego Testamentu, również i nowego, wymiar eschatologiczny. Już nawet tak sobie spróbujmy wyobrazić, w naszej sztuce, w naszej ikonografii w jaki sposób zostanie zapowiedziany, ogłoszony Dzień Pański, Dzień Sądu Ostatecznego. Poprzez trąbę. I to mówi, to mówi Paweł Apostoł. Na dźwięk trąby zabrzmi bowiem trąba, prawda? A więc tutaj już te teksty jeszcze nie tak, z taką, na pewno nie z taką myślą, jak my, my mamy to wyobrażenia, czy, czy czego się spodziewamy, ale już te teksty w takim wymiarze eschatologicznym wyraźnie się pojawiają. To rozdział drugi. Przejdźmy do rozdziału czwartego. Rozdział czwarty, werset czternasty proroka Joela. Tłumy, tłumy w dolinie wyroku,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 Jest takim powszechnym sądem w Dolinie Wyroku, nad wszystkimi w Dolinie Joszafata. Ta dolina, nie ma takiej doliny, to po prostu już inwencja proroka Joela. Inaczej mówiąc, Dolina Sądu. I powodem ukarania, prawda, powodem odbycia tego sądu przez, nad narodami, jest zło wymierzone ludowi wybranemu. I tutaj właśnie taki już opis, proszę zobaczyć, jeszcze jakby już nadejścia, jakby już prorok to widział. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku, bliski jest Dzień Pański w Dolinie Wyroku i mowa o tym zaburzeniu ciał astralnych oraz Pan zagrzmi z Syjonu, z Jeruzalem głos swój podniesie, że aż niebiosa ziemia zadrżą. A zatem powszechna kara po odbyciu sądu, ale proszę zobaczyć, że w przeciwieństwie do proroka Amosa, to co on wyznacza w perspektywie Dnia Pańskiego, Tutaj dokona się sąd, którym będzie nagroda, będzie kara, ale będzie i ocalenie. Ocalenie będzie dla ludu Bożego. Pan jest ucieczką swojego ludu i ostoją swoich, synów Izraela. A więc mamy coś w rodzaju już takiego sądu powszechnego z wymierzeniem nagrody, ocaleniem i z wymierzeniem kary. Mówiłem wcześniej, że cała księga Joela jest poświęcona tematyce Dnia Pańskiego. Również jest to obecne w trzecim rozdziale. Ten trzeci rozdział celowo ominąłem. Proszę zobaczyć teraz zapowiedź tego, co się dokona w tych czasach ostatecznych, ale już w innym wymiarze.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 Podobną ideę ocalenia właśnie w kontekście Dnia Pańskiego na górze Syjon zawiera księga Abdiasza, ta czytana wcześniej, to jest 21 werset, ale powiedzmy jest to taka jednostkowa zapowiedź, że na górze Syjon będzie, będzie zbawienie właśnie w kontekście nastającego Dnia Pańskiego. Natomiast prorok Joel tę myśl zdecydowanie rozbudowuje. Tutaj już można powiedzieć, mamy wprost opisy apokaliptyczne. Krew, księżyc zamieni się w krew, słońce w ciemność. Gdy przyjdzie dzień pański, wielki, straszny, to będą te wielkie znaki, ale dokona się coś niezwykłego. I to jest myśl wprowadzona po raz pierwszy przez proroka Joela. Mianowicie nastąpi powszechne udzielenie. Prorok Joel używa tutaj słowa wylać. No to jest coś, jak się wyleje wodę, prawda, to, to dotyka każdego miejsca, do którego dotrze. A zatem ten duch udzielony przez Pana Boga także dociera do każdego, do każdego. I tutaj różne stany, nie ma, właściwie nie ma wyjątku co do wieku, bo synowie wasi, córki wasze, starcy wasi, młodzieńcy, ale nawet nie ma rozróżnienia na pozycję społeczną. Że ten duch zostanie wylany, to będzie da, powszechny dar w Dzień Pański, zarówno dla y, ludzi wolnych, jak i dla y, służących, dla niewolników. A więc albo biednych Izraelitów, albo, po prostu, albo także y, y, ludzi y, pogańskiego pochodzenia. Czyli to, co prorok w czwartym rozdziale mówi ogólnie, Pan jest ucieczką swojego ludu, ostoją y, i synów Izraela, że na górze Syjon będzie ocalenie, to w trzecim rozdziale jest to dokładnie przedstawione. To niestety, proszę Państwa, musimy zakończyć. Pozostają nam bardzo ciekawe jeszcze teksty z księgi Zachariasza i z księgi Malachiasza. Tu, żeby zakończyć myśl tylko o Joelu, ten trzeci rozdział jest przywołany w mowie świętego Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, aczkolwiek w innym kontekście jako zapowiedzią, prawda, znaczy wypełnieniem tej zapowiedzi Joela w mowie, w dziejach apostolskich jest zesła, dar zesłania Ducha Świętego. Tutaj natomiast sam Joel to ukazuje jako pewien znak czasów ostatecznych. Dobrze, to dziękuję bardzo.